Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji Antywirus po tej stronie 23 sierpnia 2020 roku i gospodarz ze Zowaty Zoro po drugiej stronie. No i za tydzień, kochany, 1 września. Czy dobrze liczę? Czy jakoś tak w pobliżu za tydzień? Za tydzień i dwa dni. Tak jest, bo te 23 plus 7 to jest 30, tak? E, tak za i, 30. i dni, za tym niebawem. 31? To jaki to będzie ten pierwszy wrzesień, Jaki dzień tygodnia? Czwartek. To ładny dzień. Ale w czwartek chyba się szkoły nie rozpoczyna. Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że czwartek jest dobry na rozpoczęcie szkoły. Może uczniowie myślą inaczej, ale mm, muszę się dowiedzieć. Wiesz co, bo to rzeczywiście ciekawa sprawa jest, czy w czwartek się opłaca iść do szkoły? Z, z myślą o piątku, nie? Myślę o piątku, bo w niektórych krajach, nie pamiętam, który to był kraj, już zapowiedziano, że do szkoły dzieci będą chodzić i młodzież tylko cztery dni w tygodniu, a piąty hmm. będzie już planową nauką zdalną, czyli góra do czwartku. Bo, bo coś mi się tam, tam połobiło na oczy, że będzie tego, że, że dzieciaczki od piątego września. Nie wiem, czy to mi się, czy się przywidziało, czy tak akurat w tym województwie takie przy, przydziały nastąpiły. Także do piątego mają jeszcze dyspensę. Z czego korzystają i się cieszą, no bo, bo widzę wszystkich wypoczywających młodzianów, młodzianki i tam inne dzieciacze. Rzeczywiście, piątego, pa... a czekajcie, ja ja... Rozpo... zwykle się rozpoczyna 1 września. Ale wyjątkiem jest tylko wtedy, kiedy przypada w piątek, sobotę lub niedzielę, czyli, czyli wychodzi na to, że jednak we czwartek do szkoły. No trudno, no to będziemy mieć kolejną no trudno, rocznicę. We czwartek. Smutną kolejną rocznicę, ale to się wydaje, że tutaj przygotowują nam kampanię wrześniową, tak? Ob Obrończą, wrześni obronną. Wiele, wiele wydarzeń tu jest planowanych na wrzesień. To nie tylko my sobie planujemy możni tego świata również nam planują. Ale jeszcze póki są wakacje, to taka mi się anegdota przypomniała, jak brać urlop dwa dni w tygodniu, żeby ciągle z urlopem mieć styczność. Otóż we wtorek i we czwartek, bo w poniedziałek się jest dzień przed urlopem, we środę dzień po urlopie. We, we czwartek się nie idzie, bo jest urlop znowu, a w piątek się jest yy, po urlopie, ale przed weekendem. Także dwa dni wystarczy, żeby tak rozrzedzić sobie plan tygodnia, żeby praktycznie być non-stop w, w klimacie wolnego. Czyli jeżeli mamy roboczych załóżmy 50 tygodni w roku, no by to trzeba mieć zagospodarowanych na urlop aż... 100 dni, no chyba nie ma aż tak szczodrych pracodawców. No, Wiesz co, ja, ja nie wiem jak to będzie, bo w jednym z komentarzy do naszej poprzedniej audycji, gdzie mówiliśmy o różnych małych gospodarstwach i zajęciach, uwaga była słuszna, że trudno obrobić gospodarstwo nie porzucając pracy, ale jeżeli tak dalej gospodarka pójdzie, to ja się obawiam, że niektórych z nas to sama praca porzuci i wtedy <śmiech> będzie czasu co nie miara. Tak, to może być tak, bo były takie przykłady w niedawnej historii świata i Polski, więc hm. zapotrzebowanie na pracę generalnie tak jakby malało powoli, ale systematycznie, więc Ech, no to, to jest ciężki czas. No mamy problemy, dylematy naprawdę piętrowe i zadają nam pytania też takie wyrafinowane no i, no i trudno nam to... Prosta odpowiedź. Może zapodaj pierwszy temat, pierwsze pytanie, pierwszą wątpliwość i ją dalej rozwiniemy. Tak, jedna ze słuchaczek i z abonentek e, e, biuletynów cotygodniowych, ZORA, właśnie m, napisała list. To był już drugi list, bo e, pierwszy list e, tak pobieżnie omówiliśmy, ale tutaj widać, że zapotrzebowanie społeczne jest... Zdecydowanie głębsze i bardziej wymagające niż my temat potraktowaliśmy, więc pojawił się szereg następnych pytań, już bardzo strategicznych można by rzec, bo tutaj nie o szczegóły chodzi, lecz w ogóle o kierunek rozwoju świata. Temat jest niezwykle głęboki, obszerny. No i co tu gadać, dużo trudny, żeby nie powiedzieć, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to przewidzieć, pomimo publikacji wszystkich agent 2030 i tak dalej, tych wszystkich planów globalistycznych, no nie do końca y, wiadomo, jak tak dynamiczny układ y, światowy, gospodarczy, społeczny, y, kulturowy, jak on się potoczy. Y, w, w, może pierwszym takim tematem, takim najbardziej technicznym, czy prąd będzie, czy go nie będzie? Bo to zdecydowanie zmienia w ogóle całą perspektywę wszystkich przygotowań. Z jednej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę tutaj te globalistyczne, totalitarne zapędy śledzenia wszystkiego, wszędzie i o każdej porze, poprzez telefony, internet, to nie sposób nikogo śledzić bez zasilania. Więc zakładamy, że globalny tutaj establishment będzie chciał ten prąd jednak zachować, przynajmniej w takim zakresie, ażeby ta ciągłość nadzoru była zachowana. Bo w przeciwnym razie, jeżeli tego prądu nie ma, no to jest zupełnie inny świat i cała ta misterna intryga technologiczna no sypie się w jednej chwili. No ale wprawdzie specy od rewolucji sprzed 100 lat twierdzili, definiowali w ogóle ruch komunistyczny w Moskwie. Towarzysz Lenin. Co to jest? Komunizm. Komunizm, drodzy towarzysze, to jest władza, rad i elektryfikacja. No i to... A, widzisz. To było sto lat temu i to nadal jest aktualne także w eurokołchodzie. Chciałem Ci zwrócić swoją uwagę. Także klasy się obowiązują niezmiennie, ale już w innych okolicznościach, bo, jak zauważył inny klasyk tego samego nurtu, historia owszem się powtarza, tylko jako farsa. Wobec tego tej pierwszej rewolucji nie da się powtórzyć tak, jak była. Można ją dalej rozwijać, kontynuować innymi drogami, które będą przypominały właśnie farsę, tak jak to, co się dzieje obecnie, czyli rewolucja kulturowa. Na sterydach na przykład Stanach Zjednoczonych w Europie, typu LGBT i te, te wszystkie wykluczenia i, no i, i, i prawa człowieka, i te, te wszystkie aberracje masowych ruchów chroniących nie wiadomo co, planetę przed dwutlenkiem węgla albo podobne ruchy. Więc no, doszliśmy do poziomu groteski, to nie jest już nawet absurd, bo to trudno mówić w jakiejkolwiek logice. To jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. I co z tego wyniknie, No to trudno przewidzieć, bo, bo jest to koktajl wybuchowy i dynamiczny po prostu. My wiemy, że prąd musi być, bo do tego wymaga rewolucja, tak? ale z drugiej strony praktyka techniczna jest taka, że jak zbyt radośnie tutaj zieloni z Europy, głównie na przykład minister gospodarki Niemiec Habek, potańczą z zaopatrzeniem w gaz ziemny i w inne surowce. Ostatnio Niemcy, mimo tego, że ich Ministerstwo Gospodarki zaopiniowało wstępnie program utrzymania tych głównych elektrowni atomowych poza rok 2022, kiedy miały być z końcem tego roku wyłączone definitywnie, to minister Habek się temu sprzeciwił. Powiedział, że to jest nieodpowiedzialne, jeszcze nie sprawdzone, nie zrobiliśmy wszystkich badań koniecznych, bezpieczeństwa i tak dalej, więc generalnie spuścił to z wodą. I Niemcy, nie wiem, czy będą paliły, no bo ostatnią nadzieją były tam właśnie te elektrownie jądrowe jako podstawa systemu energetycznego, dający ciągłe zaopatrzenie, tak? No, a teraz węglowe mówią, że tam jeszcze jakieś są ale przecież powłączane i nie ma węgla, żeby tam nasypać, bo ten węgiel to nie jest byle jaki to musi spełniać jakieś parametry a tego węgla akurat nie ma, bo kopalnie są pozamykane embarga są na, na import z Rosji, a, a na rynku światowym także surowiec dramatycznie podrożał i są kłopoty z jego pozyskaniem sensownym tak? no i no ciekawe, no to Francja przewiduje kłopoty, Hiszpania, przecież były już tam różne z tego lata objawy kryzysu nadchodzącego i już nie tylko w sprawie cen za, za to wszystko, rachunki będą słone, ale w ogóle ciągłości dostaw. Więc no skoro już takie objawy wystąpiły, no to nasze prognozy o czasowych wyłączeniach są racjonalne. Mało tego, to chyba wiadomość, z wczoraj minister gospodarki czy, czy tam energetyki w Szwajcarii przedstawił taką czarną prognozę z ostrzeżeniem, że trzeba się przygotować na problemy z zaopatrzeniem w energię, no bo po prostu Szwajcaria nie jest samowystarczalna energetycznie i to, co sama generuje, nie wystarcza na jej potrzeby. Import jest kłopotliwy i coraz bardziej mało wiarygodny, dlatego, no że Chyba będą wyłączenia i problemy z, z, z ruchem tranzytowym między państwami. Już nie chodzi nawet o cenę, tylko że w momencie y, energetycznego y, spięcia, gdy zabraknie energii, no to żaden kraj sąsiedni nie będzie chciał tej energii dostarczyć. Po prostu, za żadną cenę. No i no jest kłopot, tak? Czyli chwilowe wyłączenie jak najbardziej. Taka jest moja opinia wyważona, ale... Ale czy to nastąpi na przykład w Polsce, wiele na to wskazuje, z powodu indolencji rządzących, braku zapasów mocy odpowiednich. No i generalnie takiej wolontarystycznej polityce budowy, że tak powiem nowego porządku, dekarbonizacji według Morawickiego, radosne rzucenie się w odmęty zielonej energii kiedy dokładnie nie, nie, nie wiemy, jakie będą efekty te, tego skoku. A jeszcze do tego dochodzi teraz sprawa wojny energetycznej z Rosją, która była do tej pory właściwie monopolistą w, w sprawie dostawy surowców energetycznych do Polski, więc pokrywała tam 80% bodajże zapotrzeb zapotrzebowania, więc to, jest, to, są, to są bardzo wysokie liczby. I teraz z tego zrezygnować i przestawić się na co innego w tym zamieszaniu międzynarodowym no jest naprawdę poważna poważna rebus do rozwiązania, to jest taka krzyżówka wielopoziomowa na, na bardzo wysokim stopniu z, z tak powiem z, z zagadkowości. Słuchałem dzisiaj pani minister czy wiceminister od spraw energetyki, która za takim lodowatym spokojem w głównym programie Radia Polskiego tłumaczyła owieczkom, że to właśnie no mamy oczywiście problemy, ale no to, są, to są europejskie problemy. No są Z gazem wiadomo. No, Rosja odcięła nam gaz, no i co my teraz zrobimy, tak? No i to od razu mi się przypomniało, no to, że Rosja być może nam zachęciła gaz, ale najpierw to, to Morawiecki po prostu zrezygnował z kontraktu Jamalskiego, zerwał go po prostu. I wtedy Rosjanie przestali dostarczać ten gaz Jamałem, bo, bo gazu rosyjskiego, jak wiadomo, Polska nie potrzebuje. Więc no tutaj no pogląd rządu i specjalistów rządowych, owszem, widzi problemy i z gazem, i z prądem, i na przykład z, z Baltic Pipe. No ale podobno ona będzie zapełniona, tam 4 miliardy możemy, możemy pompować z naszych własnych zasobów, które żeśmy kupili na szelfie norweskim. PGNiG przecież jest udziałowcem, ma ileś tam procent i ma koncesję na wydobycie, tylko że pani minister nie dodała, no, że to dopiero za kilka lat y, będzie możliwa eksploatacja tych złóż, bo proces przygotowania ich y, y, y, jest nie tylko długotrwały, ale jeszcze y, no, biurokratycznie uciążliwy, bo to nie jest tak, że przychodzisz dzisiaj, ustawiasz tam odwierty i one jutro pracują. Tak to, tak to nie funkcjonuje w, w poważnym przemyśle. To są wieloletnie procesy inwestycyjne. Yy, także reasumując kwestię tego prądu, yy, wiadomo, że paliwa jest za mało, surowców jest za mało energetycznych. Yy, sprowadzane są byle jakie. Yy, wystarczy spojrzeć na temat yy, bloku energetycznego 910 MW, który został wiawożnie zarzużlowany, zaszklony yy, kiepskiej jakości yy, węglem, z ogromną ilością zanieczyszczeń. Niefachowo go czyszczono, także wstępne szacunki uruchomienia tego bloku mówią o jakiejś jesiennej porze bez podania konkretnej daty, ponieważ element ciśnieniowy jest uszkodzony, a wiadomo czym grozi w tak dużych jednostkach energetycznych uszkodzenie części ciśnieniowej. To jest po prostu groźba eksplozji. W związku z tym, jeżeli tego typu będą numery się pojawiać, to kolejne bloki energetyczne będą miały również awarie. Pojawi się bardzo konkretny deficyt energetyczny. Tego typu historie oczywiście są sygnalizowane jak zwykle przez niemieckojęzyczne rządy, bo gospodarki germańskie mają to do siebie, że ludzie praktyczni zdecydowanie bardziej akcentują wszystkie techniczne przeszkody i zagadnienia, które powodują przerwania w dostawach prądu. No i w związku z tym trenowane są różnego typu lockdowny. Najbardziej dotkliwe lockdowny w tym momencie energetyczne są w Kosowie, gdzie obowiązuje cykl 8 ośmiogodzinny, 6 godzin prąd jest, dwie godziny nie ma i tak trzy razy w ciągu doby. Nie wiem, jaki jest rozkład dokładny. W końcu wychodzi na to, że 25% czasu prądu nie ma. W związku z tym to się wpisuje także w ten scenariusz nadzorowania społeczeństwa, że prąd przynajmniej co jakiś czas musi być i do tego byśmy się technicznie musieli przygotować, że jednak będzie szansa korzystać z lodówek, ładowania telefonów i tego typu, podtrzymania energii, natomiast pewne kwestie wygód, żeby całodobowo korzystać z prądu mogą być utrudnione przynajmniej w okresach szczytowego poboru prądu, co już przecież w wielu krajach zostało przetrenowane. Zaczyna się od wyłączania iluminacji zabytków, mostów, niemieckie służby porządkowe obawiają się tych momentów, kiedy światła uliczne będą w niemieckich miastach wyłączane ze względu na wzrost przestępczości. No i całe to towarzystwo, które się szwenda późną nocą w zamiarze różnych rozrywek. No jest to dosyć ciekawa sprawa. Ja już wspominałem o autach elektrycznych, policyjnych w Niemczech, które są bardzo modne i... Istnieje duża presja rządowa, żeby upowszechniać ten środek lokomocji w służbach policyjnych, który nie będzie mógł zostać naładowany, jeżeli prądu po prostu w gniazdku nie będzie. Także co by nie mówić, jakiś tam prąd musi być i z tego pewnie będziemy korzystać. Niemniej jednak o wygodach można z całą pewnością zapomnieć. Jeżeli do tego dojdą awarie powtarzające się i rozszerzające się w naszym systemie energetycznym ze względu na te wspaniałe pomysły ściągania węgla przez pół świata, no to mamy taką mieszankę wybuchową. Polecę jeszcze raz tego typu książkę, która prezentuje wszystkie te, tego typu kon, kłopoty techniczne, Blackout o niej kiedyś już wspominałem, dokładnie rok temu właściwie, tak się właśnie tu okazuje, że dokładnie podążamy tą samą ścieżką, która może wygenerować poważnej skali awarię, z tego względu, że synchronizacja sieci europejskiej, która jest bardzo ściśle ze sobą związana w przypadku takich różnych, arbitrarnych wyłączeń, no, no może się to po prostu sypnąć. Także w pewnym momencie możemy się spodziewać nie tylko wyłączeń planowych, ale blackoutów awaryjnych. No i niestety jest to zrobione celowo. To znaczy przygotowano politycznie wszystkie niezbędne, że tak powiem, czynniki, które doprowadzą do takich skutków. A cel zasadniczy jest taki, żeby Europa dużo mniej konsumowała energii w związku z tym, aby cofnęła się gospodarczo, spadła gospodarczo do poziomu krajów trzeciego świata. Taki jest realny plan, który jest realizowany, prawdziwy zamysł tej, tej operacji właśnie to ma na celu. No i wygląda na to, że, że to się powiedzie czyli że cofniemy się w rozwoju zwyczajnie gospodarczym dlatego, że będziemy konsumować mniej energii wszelakiej bo będzie horrendalnie droga a skoro tak, no to przemysł będzie mniej produkował będzie mniej zużywać i tak dalej czyli generalne postulaty zielonego świata ochrony planety Agenda 2030 zostaną spełnione w ten właśnie sposób Warto jeszcze wspomnieć przy tej deindustrializacji, której świadkami jesteśmy, że już pierwsze symptomy tego się pojawiły, mianowicie z tego tygodnia wyłączenie bodajże największej huty cynku w Belgii. Istotna informacja, która oficjalnie ma przestój remontowy, ale nieoficjalnie wiadomo, że ze względu na nowe ceny gazu, no nie spina się Koszt wyprodukowania surowca, który jest sprzedawany, czyli tego cynku, który jest w wielu gałęziach przemysłu stosowany. Kolejna huta w Słowacji, aluminium tym razem. Bardzo duża. Zaopatująca Bardzo przemysł samochodowy, który tam jest ulokowany. Tak i robi się duży klop z tego powodu, ponieważ jest konkretny deficyt surowca, który stanowi składnik bardzo wielu produktów, półproduktów. No i oczywiście te źródełka będą wysychać kolejno, ponieważ zanim te gałęzie przemysłu przestroją się na nowy rachunek kosztów, no to tak, to są kwestie cen, odbiorców, hurtowników i tak dalej. Nie wiem, ile może trwać taka cała procedura, przestrojenia i przekosztorysowania produkcji, no ale to nie są łatwe sprawy. Co więcej, Huta jako zakład przemysłowy po wygaszeniu, no to wpada w bardzo konkretne techniczne problemy. Jej ponowne uruchomienie, no nie zawsze jest nawet możliwe, bo pewne rzeczy trzeba po prostu odkuwać, no, lub podlegają takiej nieusuwalnej Awarii. No czy wiesz, że zakłady azotowe od dzisiaj mam przerwę? Tak, wiem. Od dzisiaj. Wczoraj postanowieniem zarządu e, przerwano e, produkcję nawozów azotowych. Ciekawostka. A to są największe zakłady azotowe w Europie, przynajmniej zachodniej. Więc mamy kolejny kwiatek. I to, to powtórzyła ta, ta pani od energii. I to z takim ciepłym głosem, że to chwilowy przestój, bo zakłady muszą przekalkulować niestabilną sytuację na rynku zaopatrzenia w gaz ziemny. No i to, to dotyka nie tylko Polskę, ale, ale też naszych sąsiadów w ogóle Europy, no bo jesteśmy jednym z największych dostawców tych nawozów. I to z taką oby, taką, ob, taką obojętnością, optymizmem, że damy radę to chwilowe, to w sensie się usptabilizuje i, i wyjdziemy z tego, no ale przecież to jest katastrofa w sensie co najmniej regionalnym, no bo nasi sąsiedzi nie będą mieli nawozów na, na wiosenne zasiewy. Już nie mówię o tym, że i takich nie ma, nie są używane, bo podrożały kilkakrotnie, ale nawet tych kilkakrotnie droższych nie będzie. No więc zbiory w przyszłym roku w gospodarstwach wielko tych obszarowych, tych przemysłowych będą znakomicie niższe. To już teraz wiadomo z powodu braków energetycznych. No bo w rolnictwie, nie tylko w przetwórstwie, ale w rolnictwie, w tej produkcji pierwotnej Nakład energii jest bardzo znaczny. Im większa koncentracja, im większe uprzemysłowienie tych produkcji, że tak powiem, rolnej, tym większe są nakłady na hektar energetyczne w postaci prądu, gazu i ropy naftowej na hektar czy na traktor, czy jakkolwiek by to nie przeliczyć, tak? na roboczą godzinę. Wszystkie te wskaźniki po prostu bardzo przy wielkiej koncentracji wzroście wydajności dramatycznie rosną. Czyli innymi słowy pracę ręczną zastępuje się intensywną pracą maszynową i nawozami. A to kosztuje wielokrotne, czasami rzędy wielkości, większe nakłady energetyczne. Tak to jest. No i to specjaliści od energii wiedzą, to nie tylko jest przemysł, to jest także rolnictwo, czyli micha, czyli to, co się dzieje w sklepie i w Biedronce, idziesz po, po chleb i się okazuje, że on za kilka miesięcy będzie dwukrotnie droższy. Chociażby z tego powodu. No, ja... Kwestie produktów żywnościowych to już jest w ogóle osobny temat, bo y, widać y, systematycznie poszerzające się y, braki towarowe w. Y, w znanych sieciach handlowych, spożywczych. Można to zaobserwować. Dzisiaj znajoma była świadkiem takiej rozmowy. Przechodzi starsza pani. Czy jest margaryna? No miała być dwa dni temu, ale nadal jej nie ma i nie wiemy kiedy będzie. Ciekawostka. Tego typu historię też wspominał Armstrong w sobotnim biuletynie. Na zasadzie, że musimy się przyzwyczaić do tego, że idąc do sklepu mleko raz jest, a raz go nie ma, chleb jest albo go nie ma, więc tego typu historie będą się poszerzać na kolejne asortymenty. My tutaj nie zrobimy zapasów tego rodzaju, bo to jest niemożliwe po prostu, natomiast wymusza to troszkę zmiany trybu gospodarowania, bo... Więcej rzeczy będzie trzeba sobie wytwarzać we własnym zakresie lub przyzwyczaić się do konkretnych braków, bo braki będą nie tylko w zakresie spożywczym, ale też to, co mówiłem wcześniej w zakresie produktów surowców przemysłowych, półfabrykatów, zamknięcie powiedzmy huty cynku bardzo znakomicie wpłynie na elementy do konstrukcyjne, budowlane, różne ocynkowane blachy, piorun ochrony, uchwyty i tak dalej, Więc tutaj porada by była tego rodzaju, jeżeli Państwo mają jakieś remonty do przeprowadzenia, nie jakieś wielkie inwestycje, lecz takie drobne naprawy, czym prędzej należy to zrobić, póki te części są, bo na razie nikt nie spodziewa się jeszcze tego typu braków, elementów dla majsterkowiczów i, i instalatorów, ale za jakiś czas zacznie się to nasilać i y, naprawienie prostej awarii może się okazać kłopotliwe. No bo nie będzie taśmy stalowej ocynkowanej do uziemienia na przykład. Albo nie będzie bezpiecznika topikowego. Albo nie będzie drutu y, miedzianego określonym przekroju. Y, z, z Wskaźniki gospodarcze, jeżeli chodzi o produkcję, mimo tego, że tam na razie w GUS-ie pokazują, że jest wszystko pięknie, to ja patrzę na przykład na wyniki polskiej miedzi, bo Polska ze swoją produkcją w KGH jest największym dostawcą w Europie czyli liczącym się w ogóle dostawcą światowym. I okazuje się, że w ubiegłym roku był spadek produkcji i sprzedaży. Te bieżące wyniki, które teraz podają, wykazują tendencję spadkową. A ceny miedzi, wiadomo, nie są niskie. Mieć się odbiła razem z inflacją. Podobnie jak metale szlachetne, które jest ubogą siostrą. Notabene KGHM wydobywa też i rafinuje srebro i złoto przy okazji wydobycia mięci. I korzystnie je sprzedaje na rynku, ale okazuje się, że ma słabsze wyniki finansowe. Te obecnie, mimo średnio wysokich cen. Dlatego, no, że koniunktura siada, jest mniejsza sprzedaż, więc skąd to się bierze? No, siada budowlanka i linie energetyczne i tak dalej. Te inwestycje centralne, modernizacja trakcji na przykład w PKP i tak dalej, to nie wystarcza, żeby, żeby pokryć, że tak powiem, ubytki w tej sprzedaży masowej. To nie tylko w Polsce, ale w ogóle, no przecież w Europie taki trend jest obecnie, że no, występuje stagnacja ze wskazaniem na recesję, tak? No i KGHM to odczuwa. Więc takich branż jest więcej i to mi mówi, że no, to, to, te sprawy energetyczne generalnie dotyczą całego przemysłu i, albo w ogóle całej gospodarki, która w, z powodu drożejących surowców po prostu hamuje. W Polsce nie było do tej pory żadnych przesłanek po temu, aby znalazła się w recesji. Ja mówię w czynnikach makro. No jeden tylko był taki wskaźnik, to było pęknięcie banki nieruchomości. Tak? Ale też niezbyt dramatyczne, po prostu powolne wygaszenie tego impetu, prawda, tego ranu na, na nowe mieszkania. A poza tym, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną i tak dalej, i, i płace, i w ogóle sytuację makro, no wyglądało w porządku i te oceny jeszcze sprzed miesiąca, sprzed dwóch, yy, tak zwane projekcje NBEP-u na najbliższe miesiące, były bardzo takie optymistyczne, że tak, inflacja ona wygaśnie w drugiej części lata, czyli w sierpniu, to się tak jakby realizuje, bo ona nie przyspiesza, tylko tak jakby się teraz normalizuje. Ale mowa było o, powolnym, o powolnej odbudowie popytu i w ogóle koniunktury. A to się nie dzieje, bo koniunktura wyraźnie hamuje. Czyli Polska weszła razem z Niemcami i Europą Zachodnią w recesję. I to bardzo źle wróży temu, co dalszemu przebiegowi wydarzeń wszelakich, czyli finansowych i społecznych, bo wiadomo, jak się pojawia szeroki kryzys, to wtedy redukuje się płace i, i rynek pracy zaczyna szwankować, prawda, wyższe bezrobocie, do tej pory bardzo niskie, właściwie rekordowo niskie, można powiedzieć. Także no, to wszystko można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. To jest ta energia. Tak, właśnie ciekawy parametr, bo to na podstawie wyników Wielkiej Brytanii. Gdzieś czytałem wczoraj bodajże, że są najgorsze wyniki gospodarcze od 1700, tam któregoś roku, początkowego prawie 300 lat, od czasu jakiegoś wielkiego głodu, jeżeli chodzi o spadek koniunktury gospodarczej. To są niebywałe zapaści, tego się po prostu nie obserwowało przez ostatnie 70 lat. To są bezprecedensowe po prostu zwałki parametrów ekonomicznych. No to był COVID, to jest rok 2020. i dopiero teraz to ujawnili, 11 spadek tak. PKB. I to się może powtórzyć, niestety. Ale zauważmy, że żaden z czynników nie odpuszcza. Może za wyjątkiem lockdownów i tutaj tych presji epidemicznych to wydaje mi się, że jest melodia dopiero późniejszej jesieni. Niemniej jednak te wskaźniki ekonomiczne ogólnie popularne zaczynają się uwidaczniać Ceny energii. Za tym bezrobocie i te wszystkie inne historie, które powodują, że ale branże wpływają na siebie hamująco wzajemnie, czyli taki negatywny łańcuszek szczęścia. No tak, no bo wszyscy występujemy w tym wspólnym organizmie po, po obu stronach, jako klienci i dostawcy. No, teraz jestem twoim klientem, a za chwilę jestem twoim dostawcą. Kooperujemy przez różnych pośredników, występujemy w wielu rolach jednocześnie, jako producent i konsument, prawda? No na tym polega zintegrowany rynek po prostu, bo każdy występuje tutaj z wyjątkiem ludzi absolutnie nieczynnych zawodowo, ale nawet emeryci tworzą jakiś, jakiś dobrobyt, na przykład pilnując dzieci, biorą udział w obiegu gospodarczym, on nie jest oficjalny, ale nadal jest gospodarczy, no bo to jest użyteczna praca, której nie wykonuje ktoś inny. A w tym czasie wytwarza inne dobra i produkty, prawda, i usługi. Dzieci powierzone w opiekę dziadkom, no to jest usługa socjalna, tak zwana, bezpłatna, ale ma ekwiwalent, co zresztą jest wyliczone przez różnych ekonomistów godziwego wynagrodzenia społecznego, że tam tyle i tyle godzin prawda, prac społecznych i tyle, tyle się należy. Były takie prowadzone badania, szacunki, ile e, powinna zarabiać e, żona wychowująca dzieci w domu ile warta jest ekonomicznie jej bezczynność zawodowa i praca w domu, czyli utrzymanie domostwa, wychowanie dzieci, pranie, sprzątanie, zakupy i tak dalej. No i wychodzi na to, że yy, impakt ekonomiczny jej czynności jest porównywalny, a czasami nawet wyższy od produkcji yy, przemysłowej. <laughs> Jeżeli by, trzeba było wynagrodzić to ekwiwalentem rynkowym. Wiesz o czym mówię? Tak, tak. Oczywiście i wydaje mi się, że jednak zmierzamy w tym kierunku, że tak zwany wa własny warsztat pracy będzie powtórnie cenny. Czyli jeżeli ktoś posiada stanowiska pracy w domu w postaci pieca, warsztatu czy ogrodu, gdzie można coś sobie tam pouprawiać, to jest może truizm zwykły, ale... No tak to wygląda. Jeżeli nie można znaleźć pracy płatnej na zewnątrz, no to trzeba wytworzyć pewne dobra i usługi wewnątrz, własnym sumptem, czy to na wymianę, czy to na użytek własny. Także będzie to z całą pewnością, to jest element odpowiedzi na, na ten list słuchaczki, z całą pewnością będzie się to rozwijać. Natomiast zapewne warto tworzyć tego typu usługi i, i dobra we własnym środowisku, czyli nie opuszczać go jednak, ponieważ podstawą w ogóle jakiejkolwiek wymiany jest zaufanie, tak jak wymiany pieniężnej, tak wymiany towarowej. Jeżeli to zaufanie jest, to zakładamy, że dostając od kogoś drzem czy jakieś tam wędliny, kiełbasy, cokolwiek, że się tym człowiek nie potruje, że nie będzie oszukany. W związku z tym we własnych grupach społecznych i we własnych grupach wsparcia tego typu usługi mają rację bytu i są powszechnie akceptowalne. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę duże aglomeracje albo na przykład miasta portowe, gdzie ktoś widzi kogoś raz w życiu, no, element oszustwa dosyć istotnie pogarsza warunki wymiany. W związku z tym wszystkie te interesy ciemną nocą w, w uliczkach portowych są skazane na niepowodzenie. No ja do siebie mam zaufanie i w związku z tym w tym sezonie rozpocząłem że tak powiem, produkcję chleba domowego, o czym się raportowałem i okazało się to no, rezonującym sukcesem lokalnym. Nie mówię o, o żadnej działalności hurtowej, nie, nie, tylko na własne potrzeby. Yy, sukces polega na tym, że smakuje każdemu gościowi. No. To, że, że sam się nie zatruje i on też jest zdrowy. No i to, to jest, czyli mam jeden sprawunek, że tak powiem codzienna wizyta w piekarni jest odfajkowana. Nie, spadła z listy potrzeb Panie no na... piekarze bardzo narzekają na cenę energii i gazu, co w wielu rozmowach jest cytowane, że kilkaset procent podwyżki zdecydowanie przełoży się na cenę produktu lub w ogóle na rentowność lub możliwość kontynuacji działalności. Tak, ale powiem Ci jeszcze coś ciekawego. W tym sezonie teraz przystępuje po raz pierwszy do uruchomienia produkcji winiarskiej domowej w środku miasta na własne potrzeby. No to, będzie, to będzie niewielka partia wina prawdziwego i będzie wino pod tytułem jabcok, czyli cydr, ale z dobrego gatunku jabłek. Serio. I już teoretycznie jestem już obeznany i sądząc po, po moim podejściu gospodarskim do produkcji chleba to zadziała bo już mam to wszystko w głowie poukładane. Wiem, jak to funkcjonuje. Trochę z obserwacji, a głównie ze studiów, takich pobieżnych podręczników. Nie, to wszystko jest teraz dostępne, więc nie trzeba nawet iść do księgarni. To sobie po prostu można wyczytać w internecie. Bo to żadna tajemnica tak naprawdę. A po, poruszyłeś bardzo istotną kwestię, bo to jest przyczynek do kolejnego wyjaśnienia. Po co trenować te wszystkie historie, jeżeli mamy pracę, jeżeli zarabiamy w miarę dobrze, mamy poukładane życie. No nie o to chodzi, żeby pracę porzucać, nie o to chodzi, żeby utrzymywać się z tego, bo to nie jest łatwe w obecnych warunkach. Natomiast chodzi o rozpoznanie technicznych możliwości, o szkolenie, o przyswojenie sobie metod produkcji, wytwarzania i gospodarowania w ten sposób, a żeby w momencie jeszcze relatywnego dostatku i dobrobytu uzupełnić sobie cały sprzęt, który jest potrzebny do tych podstawowych czynności czy zajęć gospodarskich, domowych czy rolniczych, ponieważ jeżeli wykonuje się tego typu próbne procesy, no tym sposobem pojawia się wiedza, doświadczenie oraz rozpoznanie, czego tak naprawdę nie wiemy i co nam się nie udało. Bo teraz jeszcze można zapytać, można poszukać w internecie, czy po prostu kupić sobie jakieś podręczniki w tym zakresie. Natomiast jeżeli będzie już faktyczna potrzeba, no to poszerzyć produkcję małą jest bardzo prosto. Natomiast wdrożyć ją od nowa, rozpoznać te wszystkie rzeczy, no to jest to skazane na raczej duże trudności. Dzisiaj jechałem przez Polskę i powiem Ci tony ziemniaków różnych tam sadów takich pojedynczych, przydomowych. Jabłoni był bardzo dobry urodzaj. Tony tych ziemniaków wala się w trawie, bo nikt tego nawet nie zbiera. To czasami jest pograbione w takie kop kopce i to sobie tam spokojnie gnije. To wszystko jest produkt... No to ja bym z tego zrobił cydr bardzo dobry, bo cydr jest obecnie w handlu droższy od średnio, średniej jakości wina. Co jest bez sensu. No bo przecież wino jabłkowe no, to, to jest po prostu taki, no, taki najtańszy sikarz owocowy, tak? No ale sytuacja rynkowa wskazywałaby na coś innego że to jest jakiś wybitny trunek dla smakoszy. <głos> no więc jest absolutnie naturalne, żeby podejść do tego po gospodarsku, ekonomicznie, no skoro tak, to można nawet zebrać owoce z przydrożnych drzew. A w zaborze austriackim na południu w Małopolsce zwyczaj był gospodarski taki, że wszystkie dróżki, drogi, były obsadzone drzewami owocującymi, żeby się nic nie marnowało. No więc całe kilometry dróg obstawione jabłoniami, z których te owoce no nie są pielęgnowane. Te, te. Ale, ale no, te owoce są smaczne. One są zdatne do konsumpcji. Można coś z nimi zrobić. Nie trzeba tego nawet produkować u siebie. Można pójść i zebrać to, bo to jest za darmo. To leży na ziemi. No i co? No, te no, czasy i... chyba przed nami, kto wie, jak tak dalej pójdzie ubożenie społeczeństwa i y, koszty utrzymania codziennego, no to myślę, że się pojawią y, dawno zapomniane zawody y, zbieraczy. Mówisz o chruście, tak i podobnych. Nie, nie tylko o chruście. mirabelkach, tak? O szczarzie. Ta, mirabelki, <grym> jabłka, piory, takie zwykłe, przydrożne. Chociaż niektóre kiedyś były bardzo porządnymi gatunkami, z tym, że drzewa nieobsługiwane się wyradzają i tak. trzeba je no, niestety przywrócić do używalności, żeby te jabłka były należytej jakości, bo wtedy znacznie mniejszy procent owoców dojrzewa w sposób nieuszkodzony. Jeżeli tak, ale to... jeżeli dajesz, poddajesz to fermentacji, to nie ma większego znaczenia. Ale to wtedy jest obojętne. Myślę, że można się ucieszyć równie bardzo. I powiem Ci, z takiego jednego drzewa kilkadziesiąt kilogramów spokojnie wyczeszasz tego i pozbierasz i to i będzie surowiec naturalny, kompostowy co najmniej, tak? I to więc 20 takich drzew w ciągu kilku godzin obrobisz, tak? Nie mówię w pojedynkę, ale w dwie osoby jest to możliwe, załóżmy 4 godziny 20 drzew załatwisz, no to będzie ile? 20 razy minimum 20, no to jest kilkaset kilo, pół tony masz. No, no to już jest ta, to jest porządny zacier. A z tego można zrobić za, zarówno surowiec spożywczy, jak i paliwo. Jak i no, ale zeznaczone. wiesz, taki normalny płyn, że tak powiem, lekko rozwyselający, 12% zawartości e, zimowo-letnio-wiosenny, bo to jest uniwersalne. Więc no to kilkaset litrów tego masz. No to jest kilka tysięcy minimum po minimalnej cenie sprzedaży hurtowej. Tak. E, no jednym... wystarczy, zobacz, wystarczy jeden dzień pracy, może dwa dni, żeby to zebrać, nastawić, tak? No, no trzeba tam jeszcze przesortować, tam ewentualnie trochę przemyć, to wiadomo, to wszystko tam kosztuje, ale. No, te, te kilka dni to, to zrobisz, no. Załóżmy trzy dni, jeżeli jesteś dobrze przygotowany. No i potem to sobie tam po prostu fermentuje i doglądasz tego, żeby nie stała się jakaś tragedia i po i, iluś tygodniach yy, to zaczynasz zlewać, no i masz ileś tam set litrów produktu. Oczywiście wszystko na własny użytek, tak? Oczywiście. No i na poczęstunki dla gości, którzy przynoszą w zamian różne podarki. No tak, ale zobacz, jaka to jest wartość użytkowa. Kilka dni pracy i masz kilka tysięcy. Ja nie wiem, ile ty zarabiasz, ja nie, chcę, nie śmiem pytać, ale mam wrażenie, że to nie jest kwota, yy, którą byś. To podarzył. jest kwota nie do pogardzenia. Tak, to tak. No, to jest absolutnie. Kwestia przydrożna, śmieciarska, to jest podobne do zbierania puszek. To skoro te drzewa rosną przy drodze publicznej i są, i tam jest dostęp swobodny dla każdego i nikt się nie ma prawa zabronić, bo yy, wedle kodeksu droga publiczna należy do publicznego użytku ze wszystkimi pożytkami. Czyli nie można się zabronić na przykład zbierania grzybów pod tym drzewem, prawda? No... I tutaj się takie skojarzenie pojawia e, powrotu do, do tradycji e, tych różnych dawnych e, zawodów. E, no, osoby bardziej leniwe e, są skazane na żebractwo, a bardziej pracowite na zbieractwo. To tak ogólnie, oględnie? My generalnie to pokazujemy w krzywym zwierciadle, no umówmy się, że w, satyrycznie, ale jakieś w, w, realny, a nitka prawdy w tym jest, no bo nad o tym, o tym się sami zastanawiamy. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, bo teraz tak postanowiłem akcentować to na początku. Ja o tym zapomniałem, że to jest audycja rozrywkowo-refleksyjna i wszelkie konsekwencje inwestycyjne każdy ze słuchaczy ponosi na własny, własny koszt i ryzyko. Wszelkie działania inwestycyjne musi wykonać po przemyśleniu sobie wszystkich szans i zagrożeń. To są jedynie e, takie dywagacje służące m, podsunięciu różnych pomysłów, e, refleksji, które e, wynikają z obserwacji gospodarki, tego stanu rzeczy, który jest. Wszelkie zbieżności osób, wydarzeń są absolutnie przypadkowe, nie mają... W związku z niczym, także taki wstęp powinien się znaleźć, myślę, że w każdej audycji, gdyby ktoś się powoływał, że poczynił jakieś inwestycje na podstawie tej audycji, to, to, to nie do nas ewentualnie pretensje, tylko że nie przewidział wszystkich okoliczności. Dlatego... Myślę, że trzeba tak czy inaczej w, w każdym przypadku dobrze weryfikować te wszystkie czynniki. Widać, że gospodarka zmierza w stronę trudnych czasów. Nie będziemy w stanie opisać wszystkich okoliczności. My to robimy na bieżąco omawiając konkretne wydarzenia. Natomiast korelacja tych wszystkich wydarzeń no, generuje niezliczoną ilość kombinacji bardziej skomplikowanych, które mogą powodować zjawiska wprost wykluczające się w zależności od tego, który z czynników czy stymulujący, czy hamulujący będzie dominujący. No i, no i nie da się tego przewidzieć. My to robimy, że tak powiem ad hoc. W każdym z naszych spotkań to się odbywa no na żywo, co tu dużo mówić. To jest emitowane następnego dnia ale jest to audycja, która ma za zadanie zwrócić uwagę na pewne procesy, które w głównych mediach no nie są omawiane. My to widzimy od strony praktycznej, osobistej, z własnego doświadczenia i, i co tu dużo mówić, no zoro, życzliwie podchodząc do słuchaczy, którzy być może coś z tego dla siebie wyciągną. No to nie jesteśmy tutaj towarzyszem wzajemnej adoracji, która chcę sobie pobleblać po, na niewiadome tematy i jeszcze to wystawić na widok publiczny, bo to jest takie fajne, cool i tak dalej. Ja mam wiele rzeczy do zrobienia i, i, i, i często brak mi czasu, więc jest to pewna ofiara publiczna, krótko mówiąc. Bez żadnej przesady. To nie ma w tym żadny, broń Boże zadufania, tylko mówię, jak jest, no tyle. Ja bez tego mogę spokojnie żyć i nie podbudowuję to mojego ego, ani nie jest żadnym wielkim źródłem reklamy, no, ani niczym innym. Po prostu jest to przez usługa publiczna, więc jeżeli ktoś tutaj myśli, że ja dokonuję ekshibicjonizmu i mnie to kręci, to powiem szczerze, że kręci mnie wiele innych, bardziej interesujących rzeczy, dających więcej satysfakcji niż gmeranie w tematach no, szarości i czarności, bo do tego to się sprowadza. No jest sto... to spory stoimy... wysiłek psychologiczny, żeby na bieżąco te wszystkie historie obrabiać. Prawda bo... jest, to jest taka, że stoimy przed czarnymi czasami. I to, to jest jeden z nielicznych powiedz, miejsc, gdzie można otwarcie na ten temat sobie porozmawiać. Tyle. Ja na palcach jednej ręki mogę wskazać takie miejsca w internecie polskojęzycznym, gdzie tego typu rzeczy są otwarcie poruszane. No. Taka jest prawda. Więc e, odpowiednio to potraktujmy, to można się z tego pośmiać, można sobie tam zrobić po, polewkę, można to po prostu pominąć milczeniem żartobliwym z domieszką ironii. Tak? No w porządku, mnie to wcale nie obraża, tylko mówi, jak jest. Stoimy przed czarnymi czasami i trzeba do nich odpowiednio się ustawić i stąd te pytania takie gorące, no dojmujące no to rozdzierające niemalże no, no bo jest tysiąc różnych y, wątków no, odpowiedzi na te pytania a niech Pan naprawdę powie jak to będzie nie? no to ja prorokiem nie jestem ja tylko widzę zagrożenia, które przychodzą z wielu kierunków mogę jakoś ocenić, prawda, mniej więcej szanse ich realizacji, ale to wszystko jest proces piętrowy, wielce złożony jak to się podbędzie punkt po punkcie? Dokładnie nie wie nikt. Tego się nie da przejść. No właśnie. Są... E, Pojawiło później. się także w, w liście takie fundamentalne pytanie. Ja je może zacytuję. Czy tu będzie piekło, czy tylko zwykła mizeria? Hmm. I to powiem Ci, że na to znam odpowiedź, ale znowu nie jestem w stanie udowodnić. Ja uważam, że będzie, jak zwykle ogórki będą. Ogórasy z tego wyjdą. Ja, e, e, e, e, to jest właśnie ciekawe, intrygujące, że na te najważniejsze e, pytania znam odpowiedź i nie potrafię jej wykazać. To znaczy, nie potrafię jej e, elokwentnie podbudować, e, logicznie uzasadnić, bo brakuje argumentu. Ja po prostu wiem, no, że to będzie tak. Ale skąd to wiesz? No, mm, nie wiem. <laughs> Rozumiem. Ja bym Ci tutaj podpowiedział taką liczbę, która zawsze mi się nieodmiennie kojarzy. 123. Tak. Powiem ci 123 ten... i to jest odpowiedź na to wszystko i teraz będą dalsze kontynuacje tych 120. Mizeria, mizeria. Po prostu... Mizerere. Mizerere. Mizerere. <gry> czyli zabory, rozbiory, partyzantka, jak zwykle, jak to się nazywa, polnisze tak, to nas czeka i to już się zaczyna. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ pomimo naszej geopolitycznej atrakcyjności położenia, że tak powiem, bezpośrednio między Berlinem a Moskwą, między północą a południem jest cały zakres cech, że tak powiem, tubylczych, które różnych najeźdźców zdecydowanie odstręczają od zawładnięcia tym terenem, ponieważ jest to związane z wybitnie wysokimi kosztami opanowania tego bałaganu. Nawet administrowanie tym jest zbyt kłopotliwe, dlatego funkcjonuje od kilkuset lat model, jurgieltników, którzy za odpowiednim wynagrodzeniem będą odpowiednio głosować, czyniąc pozory demokracji. No tak to działa. Ale to jest chyba też odpowiedź na pytanie, dlaczego te struktury rządzące zawsze są jakby takie mało korzystne dla kraju. Prawda? Ja mówię o szczeblu tym centralnym, bo na szczeblu lokalnym, powiatowym to nie zawsze tak wygląda. Na szczęście. Jest dużo lepiej. Dużo lepiej. No i jest, jest wiele wyjątków szczytnych takich, gdzie się udają rzeczy, które normalnie no nie powinny się udać, no bo przecież ty, jakim to się opłacało, rozumiesz? A się udały. A dlaczego? A bo widocznie ci ludzie mają takie hobby, <śmiech> że wiesz, że lubią, żeby było u nich w domu ładnie i na ulicy, i w gminie w powiecie, żeby wiesz, to wszystko kwitło i niekoniecznie nabijało kabze kilku tam kacykom, tylko żeby po prostu ludziom było wygodniej, sąsiadom i, i, te, i, i żeby nie było żebractwa, żeby były oświetlone ulice, żeby było posprzątane i żeby się firmy jakoś tam e, lokowały z inwestycjami, nie specjalnie wielkie ale żeby to miało taką skalę, żeby dawało zatrudnienie i żeby tysiące firm małych funkcjonowało. Są takie miejsca i, i powiem Ci, że ta Polska lokalna wcale nie jest taka zła. I, I to jest też odpowiedź, myślę, że na bardzo istotne pytanie, gdzie wiele, wiele osób stawia, stawia je pod kątem, no, czy zostać tu, czy wyjeżdżać, czy wprost nazywając to uciekaniem. No zdecydowanie zostać, i to jest oczywiście moje osobiste zdanie. Donikąd się nie wybieram, bo jeżeli się w jednym miejscu mieszka ponad 50 lat, to tych znajomych jest sporo, towarzystwo jest rozpoznane. Zasadniczo wiadomo, czego się po kim spodziewać. A spróbujmy sobie wyobrazić Amsterdam, Berlin Zachodni, Londyn, czy chociażby taki Madagaskar że będziemy się tam wbijać w środowisko i oczekiwać życzliwości w momencie skrajnego kryzysu. Słabo. No, wiesz, to jest tak, że przede wszystkim to mamy do czynienia z zjawiskiem masowym, totalnym, globalnym. To się po prostu dzieje na całym świecie. Jednocześnie. I no, będzie przez kilka najbliższych lat około dziesięciu wykuwany nowy porządek tak zwany. No i od, musi się to odbyć kosztem dużych drżeń społecznych rozgardiaszu, galimatiasu, bałaganu, jak to by jeszcze nazwać, żeby było elegancko. No i z wypalenia starych długów, no bo ten stary system oparty na, na dłużnym systemie kredytowym poprzedniej edycji po prostu zniknie i pojawi się coś nowego. No i ten proces, tak powiem, redukcji długów będzie dla nas wszystkich kłopotliwy, bo my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie istotnym wierzycielami. Mamy jakieś aktywa, które są czyimś, czyimś zobowiązaniem. Na przykład papiery skarbowe, Tak banknoty, gotówka, która podobno jest pozbawiona ryzyka, patrząc bliżej, pod lupą, także jest zobowiązaniem banku centralnego. On podobno jest super wiarygodny, ale spójrz na historię pana Glapińskiego, na jego ostatnie dwa lata wypowiedzi, jaka jest jego trafność, prognoz i konsekwencji działania. no Jesteś pewien, że Bank na swojej dłoni jest pozbawiony ryzyka? No z tymi banknotami to, to są zwykłe bilety. No tak, no to są, ale to są bilety. To są, to są papiery dłużne banku centralnego. To są, tak, to są tak, potwierdzenia tak. Z, zobowiązania banku centralnego, tak? Ale to jeszcze, tak. jeszcze w, w porównaniu z innymi aktywami krajowymi, to jeszcze jest bardzo dobrze, bo wyobraź sobie, że masz Tobie się wydaje, że masz pieniądze w banku i to jest twoje aktywo, okazuje się, że nie. To jest zobowiązanie tego banku wobec ciebie. Banku, w którym masz konto. I tobie się wydaje, że masz tam pieniądze, od kilku lat to nie są twoje pieniądze. To jest generalnie nieasekurowane, czyli tylko na zasadzie tej generalnej polisy, odpowiedzialności do 100 tysięcy euro z bankowego funduszu gwarancyjnego, który wiadomo, że na nikogo nie wystarczy, no ale jest, to jest to zobowiązanie tego banku wobec klienta detalicznego. Na zasadzie... Ja, omawialiśmy to dokładnie. Oni są twoje pieniądze. Od kiedy wpłaciłeś je do banku i one są na twoim koncie. I ty otwierasz te swoje konto w internecie, patrzysz ile masz tych środków, tam tysięcy, dziesiątek, czy setek, daj Boże, tak? patrzysz, o jaki jestem bogaty i mogę zrobić przelew i tego. No się W pewnym momencie może okazać, że przelewu nie możesz zrobić, bo te pieniądze faktycznie nie są twoje. One są zobowiązaniem z banku wobec ciebie. Bank na każde żądanie ma obowiązek je wypłacić. Obowiązek ma. No ale jeżeli nie może go wypełnić, to co robi? No to tego nie realizuje po prostu. I twoje pieniądze okazuje się hmm, przestały być twoje. I przestały być można nawet istnieć skoro nie można im wypłacić. To taka sugestia i taka wizja w najbliższą przyszłość, bo program cypryjski, czyli ta dyrektywa tak zwanego bezpieczeństwa finansowego wdrożona w całej Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce, we wszystkich bankach także. Więc owszem, jest ten bankowy fundusz gwarancyjny i tak dalej, to wszystko wiadomo, ale jest też no, zmiana ustawy prawo bankowe, która zmieniła po prostu stan posiadania i, i zrównała wszystkich klientów banków do roli nie, niezabezpieczonych wierzycieli. Czyli jeżeli PKOBP BP ma na przykład 10 milionów klientów, no to znaczy, że ma 10 milionów yy, niezabezpieczonych wierzycieli, którzy w każdej chwili mogą stać się udziałowcami. No tak, to, to jest znana sprawa od czasów yy, cypryjskich. Yy, to zostało przetrenowane w Europie już kilka lat temu, yy, w Polsce również. Zwykle takie historyjki są przeprowadzane w ustawach o melioracjach, o gospodarce wodnej, o jakichś innych historiach, gdzie się załaduje. To typowo tej ekipy jest pomysł, żeby ładować do różnych ustaw rzeczy kompletnie z innej beczki, nie w pięć, nie w dziewięć. Także praktycznie w tym momencie nie wiem, czy ktoś się orientuje w systemie prawnym, jaki obowiązuje tutaj. W takich czasach zazwyczaj społeczeństwo upraszcza sobie te wszystkie reguły i chwyta to, co najbliżej jego, to, co najbardziej się nadaje do ugryzienia. Więc tego typu zjawiska też będziemy obserwować. Bo jedno z następnych pytań w tym liście, o którym tutaj mówimy, jakie aktywa wybrać, co gromadzić, co upłynniać. Moje zdanie jest na ten temat zawsze proste. To, z czego żyjesz, to gdzie mieszkasz, w co się ubierasz, co jesz, przy użyciu jakich narzędzi pracujesz. Nie jakieś wydumane środki inwestycyjne, lecz to, co jest na co dzień potrzebne, bo w momentach dużego kryzysu liczy się tylko to, co rzeczywiście pozwala przeżyć, czyli najprostsze rzeczy i one są rzeczywiście najwięcej warte. Może się okazać, to już też mówiliśmy, tak się okazuje, że w większości rzeczy wszystko to było omawiane, tylko że nigdy tak syntetycznie i w całości, bo tego nie sposób zmieścić, jest tak wiele tych zagadnień. Jeżeli ma się jakąś monetę, to choćby ona była ze złota, to można dostać za to jeden bochenek chleba w wielu przypadkach kryzysowych, więc lepiej mieć monetę, która jest mniej warta niż więcej warta, bo ta wymiana jest dużo gorsza wtedy. No ja powiem bardziej pragmatycznie teraz rynkowo. Wrzesień na pewno to, jest, to są kruszce, które nie stanieją i dolar prawdopodobnie w trendzie długoterminowym także krypto będą rosły, ale czekamy na kryzys. Na duże, duże uderzenie kryzysu finansowego. I to kryzys grubego kalibru. Tak i wtedy to wszystko zostanie przecenione, czyli wszystko zostanie na krótko. To tygodnie może najwyżej kilka miesięcy potrwać zostanie w sensie umierającej waluty dolarowej, będzie sprowadzone dużo niżej. Czyli wszystkie nieruchomości, wszystkie waluty poza dolarem, krypto i prawdopodobnie też krótce trochę usiądą. nie Niedużo, kilkuprocentowe, tu oczekuję może dziesięcioprocentowe spadki, nie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o bitcoina, to może ponownie zanurkować kilkadziesiąt procent na krótko. I tego się spodziewam i nawet tego oczekuję. Ale yy, nieruchomości w niektórych miejscach mogą spaść do 10% wartości albo jeszcze niżej. Dosłownie. No możemy się spodziewać różnych rewolucyjnych rzeczy, tym bardziej jeżeli pojawiają się... Takie zagrożenia, jak w ubiegłym tygodniu, w piątek, w zakresie składów materiałów niebezpiecznych przy elektrowni w Zaporożu, gdzie istniały podejrzenia, groźby i już na poziomie dyplomatycznym omawiane sytuacje katastrofy ekologicznej na olbrzymią skalę w przypadku takiego zdarzenia, no to migracja ludności, Praktycznie z godziny na godzinę urachania się w, w olbrzymiej skali, dając no, nieprzewidywalne konsekwencje gospodarcze. No a my się teraz z tym integrujemy bliżej w osobie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który obecnie przebywa w Kijowie, uzgadnia z Żeleńskim nie wiem, Unię polsko-ukraińską, bo poprzedni kontrakt zawarty kiedy był? W lutym, na początku lutego, ta umowa podpisana na kolanie, której treści nie znamy. No tydzień przed, przed atakiem rosyjskim. Prawda? A teraz tak jakby kolejny atak się zbliża. no, ta Notabene istnieje wiele innych potem paraleli, ale ta najbardziej uderzająca jest taka, że amerykański wywiad od soboty ostrzega zarówno swoich obywateli i namawia ich do natychmiastowego wyjazdu z Ukrainy z powodu spodziewanych ataków rosyjskich, ale także informuje całą opinię światową o tym, że przechwycili plany rosyjskie mówiące o wzmożeniu, bardzo ostrym wzmożeniu ataków rosyjskich na ukraińską infra infrastrukturę cywilną w związku z nadchodzącym świętem niepodległości na Ukrainie. I to rodzi, rodzi różne poważne konsekwencje na arenie międzynarodowej, bo podobnego typu alarmistyczne ostrzeżenia amerykański Departament Stanu publikował od pierwszego tygodnia lutego właśnie przed tą agresją rosyjską, a co ciekawe, prezydent Żeleński wówczas te doniesienia dementował, że bezpośrednie niebezpieczeństwo inwazją rosyjską nie istnieje albo jest minimalne. No i jest powtórzenie tej samej, tego samego scenariusza. Oczywiście w, w, zachowując wszystkie zmiany terytorialne i, no i przepisy, że tak powiem, dramatyczne, no bo się zmieniła narracja troszeczkę, inaczej wygląda sytuacja obsada aktorska, także jest troszeczkę inna, więc sztuka podle, podlega, że tak powiem, transformacji, niemniej no, to, to jest jakby powtórka sytuacji lutowej, więc możemy się spodziewać, jeżeli by to miało tak wyglądać, no przyspieszającej eskalacji, której oznaki przybywają też z innych stron. No i co tak, to ja znaczy? Ja muszę przyznać, że, że wówczas dałem się tej narracji ukraińskiej nabrać. Tak. Co więcej, ona była wzmacniana przez Izrael, że nie tam będą główne rozgrywki. Okazało się, że na poziomie wywiadów może to być zupełnie inaczej przedstawiane, inaczej rozumiane, bo to, że główne rozgrywki nie będą tam nie oznacza, że to w tym momencie. Także różne tego typu dyplomatyczne wypowiedzi są klarowne zasadniczo dla osób, do których są skierowane. Dla pozostałej publiki mogą być wprost mylące. i ja się tutaj dałem zwieść, co, co przyznaję Także też jest prawda taka, że wiele z tego typu przekazów to jest zmyłka pojedyncza, podwójna lub potrójna, czyli tak naprawdę jak z tymi agentami. Nie wiadomo kto czyim agentem jest i do końca co ma znaczyć to przesłanie. To są pewnego rodzaju podejrzenia, owszem. I wydaje mi się, że one są na podstawie tego przykładu lutowego wiarygodne. No ale skoro Naczelnik Polskiego Państwa jedzie z oficjalną wizytą, a dzień wcześniej jego minister Kumoch mówi o przygotowywanej nowej umowie zbliżającej, jeszcze bardziej integrującej Polskę z Ukrainą, w obliczu zagrożenia ze wschodu, no to po co pojechał do Kijowa Duda? No żeby podpisać z prezydentem ukraińskim jakiś oficjalny dokument, prawda? Jakąś Unię znaczy, polską ukraińską, bo w obliczu, zwykle kosztuje to strasznie dużo pieniędzy. Tak, ale zobacz, w, zauważ w obliczu oczekiwanej i praktycznie pewnej ofensywy rosyjskiej, która była przy, przygotowywana, jak informują tam różne źródła w, w tym wyciszeniu letnim lipcowo-sierpniowym, gdzie Rosjanie właściwie nie wykonywali większych ruchów, tylko działania pozycyjne, a jednocześnie przy, ściągali zaplecze, między innymi poważne siły lotnictwa na Białoruś i tak dalej, w okolice bezpośrednio graniczące ze wschodnią Ukrainą. Więc sam Kijów i jego Ministerstwo Obrony ostrzega i przewiduje, no, że Rosjanie gotują się do jakiejś dużej ofensywy. No a teraz e, mówią to otwarcie Amerykanie, że no, trzeba się spodziewać na dniach takiego uderzenia. No i w tym momencie Duda leci do Kijowa i coś tam podpisuje z Żeleńskim, więc no, mój Boże, na południu, na wybrzeżu Morza Czarnego, można mówić o tym, że e, coczą się zaciekłe boje o Herson i tak dalej, ale opanowali te tereny wschodniego wybrzeża Dniepru Rosjanie i panują tam Niemal niepodzielnie. I posuwają się jeszcze na zachód, wzdłuż wybrzeża do Morza Czarnego, do Mikołajowa, który skutecznie obecnie atakują. Jeżeli ten atak się powiedzie, no to będą napierali na Odessę. I co to znaczy? No, że odetną Ukrainę od, od wybrzeża Morza Czarnego, co jest sytuacją niedopuszczalną z punktu widzenia dotychczasowego państwa z dostępem do morza. No to jest kompletnie nowa jakość polityczna, utrata dostępu do morza, możliwości transportu surowców, płodów rolnych, no to się robi wtedy państwo kadłubkowe. No i co może w tej sytuacji, o czym może rozmawiać z Żeleńskim Duda? No zgadnijmy, to takie trudne, podchwytliwe pytanie. O czym mogą mówić? O, o wdziękach swoich żon na przykład? No. O tym, gdzie byli na wakacjach? Ja no się obawiam, pomożecie? No tylko to... Tylko nie, to, tylko ja to nam zostaje. To I, I sądząc y, retoryki i zapowiedzi pana Jakuba Kumocha, to jest całkowicie oczywiste, że Pomożemy i to zostało już przyklepane i wiadomo, że ktoś podjął taką decyzję. nie wiem kto, bo mnie o to nikt nie pytał. Tak. W przygotowaniu y, obowiązkowa służba wojskowa, w y, przygotowaniu prawnym. Jak najbardziej. I to bardzo szybko, pobór. Y, nie tylko po prawej y, stronie Bugu. Także nie wesoło się tutaj y, sytuacja układa. Ostatnio był Erdogan z Guterresem na spotkaniu z Żeleńskim. Widać było, że smutne miny mają. Była to podróż ostatniej szansy rzekomo. Wynik wydaje się odraczający kłopoty związane z elektrownią, bo krótko potem Putin zgodził się na wizytę Międzynarodowej Komisji. Ona ma dojść do skutku w najbliższym czasie. Czyli Mea to jest ta Na początku września. Czyli tak, za ty... Na początku września sugeruje to lekkie ostudzenie tutaj tego zacietrzewienia obu stron, które się tam obrzucało oskarżeniami. Kto kogo ostrzeliwuje. Także na razie wydaje się, że temat nieco ostygł. Aczkolwiek widać, że Ukraina tutaj próbuje wobec swojej słabnącej pozycji jakoś odbudować lub przybliżyć chociażby równowagę frontową i to może się odbywać kosztem sojuszników, czyli nas, no i nowej, oczywiście podpisanej przez Stany Zjednoczone, przez Bidena pomocy wojskowej na spore kwoty. Oczywiście to wszystko jest dziura bez dna, taki front, gdzie każde praktycznie środki i sprzęt topi się bezpowrotnie i nieustannie potrzebne są nowe transporty. No, my tego jako kraj nie będziemy w stanie sfinansować i zdecydowanie uszczupli to nasze nie tylko zdolności bojowe, ale także budżetowe, no bo ta wojna i ta pomoc kosztuje coraz więcej i to się prędko nie skończy. No tak, a niezbędna eskalacja niebawem się objawi. Realnie, no bo skończą się zapasy i trzeba będzie uchwalić nowe wydatki. No i pytanie wtedy skąd. A jeżeli jeszcze nastąpi jakieś poważne działania eskalujące, na które... No, no wskazywałyby wypowiedzi na przykład Amerykanów, no to wówczas to się może bardzo szybko potoczyć i, i my będziemy z konieczności uczestnikami tego, chociażby jako państwo goszczące tak zwanych uchodźców. Mamy już ich kilka milionów i to jest poważny problem społeczny, ale to nie koniec historii. Może się okazać, że ten problem był do tej pory jeszcze znośny, a teraz stanie się do, dojmujący. W tym tygodniu pojawiła się mapa prezentująca ewentualną katastrofę ekologiczną w wyniku rozproszenia pyłów radioaktywnych ze składów w elektrowni w Zaporożu przy piątkowych wiatrach. No, mielibyśmy jedną trzecią Polski zajętą, począwszy od południowo-wschodniego Klina aż w stronę Poznania. No, kawał kraju w dużym zagrożeniu. Jeżeli takie rzeczy są rozpatrywane już na szczeblu międzynarodowym, bo o tym właśnie była mowa między Guterresem, Erdoanem i Żeleńskim, no to wówczas robi się groźnie i ten klimat się robi bardzo, bardzo przerażający, bo wtedy z dnia na dzień rusza olbrzymia masa ludzi, którzy widząc to zagrożenie chcą jak najszybciej opuścić skażony teren. No i to się może wydarzyć na no przygotowanie medialne już poczyniono z takiego działania. To można uznać jako falstart, że to na szczęście się rozmyło, a można z punktu widzenia fachowego, medialnego podejść do tego jako, jak to mówią Rosjanie, podgotowkę, czyli jak to mówią Amerykanie, priming, priming of the subject, czyli primowanie targetu. Wszyscy to widzieli gdzieś tam w migawkach telewizyjnych, że istnieje takie zagrożenie i tak dalej. A kiedy ono ma szansę się zrealizować, no to już sięgają do swoich wspomnień, a widzieliśmy to w telewizorze. Tak, aha, programowanie neurolingwistyczne. Że to już było, że to jest tak tego, że to już aha, jesteśmy oswojeni, a to trzeba uciekać do schronu. No i to wywołuje starną reakcję paniki i ucieczki, ale takiej oswojonej. Czyli już wiadomo, co trzeba zrobić. No Trzeba uciekać po prostu. Więc ja oczywiście nie, nie wiem, która to była opcja, bo to mogło, mógł być to wypadek przy pracy, ale znów jak patrzę na Gutierresa, Erdogana i Putina, na Żeleńskiego, na tych wszystkich starych lisów, którzy już zdążyli, że tak powiem w tej zabawie posiwieć poważnie, no to dochodzę do wniosku, że to wszystko jest możliwe. Że to może być ustawka na wyższym piętrze, że oni to odgrywają swoją rolę i wiedząc, że to na razie to, to zaporoże to wcale nie jest groźne, ale ono będzie być może groźne w niedalekiej przyszłości. Na przykład tak. Bo jest, bierze udział jako argument przetargowy z obu stron, tak? i ze strony Żeleńskiego i Putina w innej oczywiście w innym sosie ideologicznym i propagandowym. No ale po obydwu stronach się pojawiło, czyli jest wiarygodne, czyli faktycznie coś się tam dzieje. czyli to może na, realnie wybuchnąć, tak? No właśnie. Przy czym, przy czym jeszcze yy, należy zaznaczyć, yy, że takie przygotowanie medialne nie wymaga faktycznego skażenia, ponieważ wystarczające jest tutaj zablefowanie w niektórych tematach, ażeby wywołać powszechną panikę i tak naprawdę, ażeby sprawdzić, jaki jest stan środowiska, należałoby sobie nabyć licznik Geigera i, który... pobrać, próbki powietrza i... I pobrać próbki powietrza, gleby, zapylenia, żeby stwierdzić z całą pewnością, że w tym konkretnie miejscu stan ma takie, a takie parametry. Przy czym to musi być nie jakiś miernik z Aliexpress, tylko znormalizowany, legalizowany miernik, który może posłużyć jako jakieś odpowiedzialne urządzenie miernicze, na podstawie którego będzie można podjąć decyzję o konkretnych tutaj działaniach, bo to jest kwestia porzucić dom, czy nie. To są już poważne decyzje obarczone dużym ryzykiem, nie tylko utraty zdrowia, ale i życia, więc tylko faktyczne dobre pomiary są w stanie to stwierdzić. Natomiast wysłuchiwanie wiadomości telewizyjnych w tym zakresie nie daje praktycznie żadnej pewności i żadnych pewnych tutaj przesłanek, żeby podjąć jakieś działanie czy, czy zaniechać. A badałeś ostatnio zawartość rtęci? Nie, nie badałem. Natomiast w temacie rtęci zawsze intryguje mnie temat, jak można w pięć sekund patykiem z nosa sprawdzić, jakie kto ma wirusy i nie można sprawdzić zawartości rtęci metali ciężkich w rzece, mając do dyspozycji aparat państwowy przez chyba 2-3 tygodnie. To jest kuriozum. Ale widzisz, jednak ta fałszywka została skutecznie wypromowana i utrzymywana w mediach ponad tydzień, można dwa tygodnie i wywołała taką mini panikę. No Zwróć uwagę, jak ja wysłupiłem taką wiadomość i rozmawialiśmy o tym korespondencyjnie kiedyś właśnie tam kilkanaście dni temu. Słuszna była Twoja uwaga, że to w, w ogóle nie jest informacja sprawdzona, na co wspólnie doszliśmy do wniosku, że może i niesprawdzona, ale doskonale nadaje się na propagandę, na której można zbudować konkretne tutaj i polityczne kapitały i także jakiś szum medialny, który powoduje konkretne, dalsze konsekwencje. To, to, że jest letnia przyducha, bo są rekordowe upały, nasłonecznienie i niski stan wody, w związku z tym woda zakwitła algami i do tego jeszcze jakieś przygodne ścieki, które to wszystko spotęgowały pojawiły się w rzece, bo, bo zmiany przepisów i t, t embargo na celulozę i tak dalej spowodowały tam w Oławie zdaje się tam y, y, y, y, przyspieszone prace w papierni tak, i zrzut ścieków nieprzewidziany. No to wszystko jest prawda, ale to się wszystko ze, zebrało jakby te czynniki y, do tej pory neutralne nie mającego większego wpływu do takiej piguły śniegowej. i i dały efekt w postaci ławic martwych ryb, a potem ktoś puścił na to plotkę, słuchajcie, bo jest rtęć wodrze i jest katastrofa ekologiczna i tak dalej. No i zaczęła się, zaczął się cyrk medialny. Dokładnie tak samo, znaczy no, oczywiście z zachowaniem proporcji i w innym temacie, może się to rozegrać wokół zaporoża. No, ja się tego obawiam bardzo, bo y, widać, że y, jest to bardzo... Temat jest gorący. I tu nam się... Tu to nam się, się... wypadkiem gospodarczym na, te, na terenie zagrożonym. Tak. Po wymienieniu nazwy po raz kolejny Zaporoża zapadła kłopotliwa cisza. Halo, halo, ja Cię słyszę. No i bardzo dobrze, ale był, była przerwa w Twoim nadawaniu. bo. O, za gęsto. Dobra, już tak, widzę, że już musimy zaszyfrować za dużo. Wszystkie te nazwy były absolutnie przypadkowe i nie mają przełożenia na żadne faktyczne wydarzenia. Nie, my tam sobie tak, wie Pan, czasami sobie tak... A w ogóle jaka pogoda tego lata była? No, pogoda była piękna, gorąca, aczkolwiek powiało jesienią w ostatnich paru dniach, bo robiło się mroczno, chmury szurały się po, po drzewach, po, po lesie. Właściwie to była mgła, bo yy, padało cały czas i zrobiło się zimno, wilgotno i nieprzyjemnie. A mnie prażyło przez cały tydzień. Pani, byłem tak spocony jak szczur. No. A to w drodze byłeś, w turystycznej. Tak, mnie prażyło kurde i było 32 stopnie. No. Sporty ekstremalne. No tak, w, w, w wyższych tutaj terenach wyżej położonych, to yy, niestety już te noce są chłodniejsze. Także y, to bywa dokuczliwe. Ja sobie zawsze wtedy wspominam te 8 miesięcy y, pory chłodno-zimowej, bo ona nie jest w całym y, tym okresie mroźna. Tego mrozu naprawdę dużego to może jest 2-3 tygodnie, nie więcej. Ale ta, ta mroczność, wilgoć i zimno jest dokuczliwe. Także ja nie czuję tego globalnego ocieplenia jak najbardziej. A dwumiesięczne lato, czy nieco nawet krótsze, to no, życzyłbym sobie więcej takiej ciepłej pory. No nie, nie nałapiesz na zimę, nie da się. No nie da się. No właśnie, to teraz możemy wrócić do wiatrów południowo-wschodnich, które dominowały w ostatni weekend, przerażając nas wizją natychmiastowej anihilacji. A ja wtedy powiedziałem, skoro tak, no to ja... Wykonam ostatnią wycieczkę. Wróć... Coś mi tu zachrobotało? Chwała Bogu, że Erdogan zadziałał. Tak, zadziałał. Nie wiem czy mnie słyszysz, bo raz po raz mamy tutaj jakieś czaski w mikrofonie i w głośnikach. E... Jak mnie słychać? Jawisła, jawisła. Czy ty mnie odbierasz? Tak, odbieram. Teraz jest w porządku już, bo po, pochrobotało sobie, poszumiało. To szczury ja chodzi mnie... po kablach. No tak, tak, tak. To już żadnych tutaj przywódców nie będziemy przywoływać, żadnych duchów, żadnych innych mar politycznych, bo oni nas tu straszą chyba. W każdym razie tak, było oczywiście na Bliskim Wschodzie groźnie. Znowu pogróżki we wszystkie strony. W Wiedniu ma się coś zakończyć już. Prawie, że umowa jest gotowa. Obie strony przedłożyły sobie poprawki. Być może do dwóch tygodni pojawi się porozumienie. Ale są sceptycy zarówno po stronie amerykańskiej, irańskiej, jak i wśród kapeluszników. Także każdy dalej swoje. Wszystko się niby skłania ku pomyślnemu zakończeniu, ale jak będzie, nie wiadomo. W międzyczasie poszło tam na noże o złoża ropy morskie. Także znowu poszły pogróżki w obie strony, kto komu co zrobi i skąd nóżki powyrywa. I oni tak w kółko i w kółko. Niemniej jednak widać, że to podgrzanie atmosfery systematycznie się zwiększa. Także jeżeli w najbliższych dniach znowu nie dojdzie do porozumienia, no to w bardzo wiele stron jest w stanie już te rozmowy zamknąć bezskutecznie, jako bezproduktywne, nieowocne i donikąd prowadząca. Ale to powiedz mi, jak to będzie. Czy oni się w końcu tam coś to zamkną, czy nie zamkną? Że to ten, ten cyrk cały się... Że, bo to ja, ja jestem w rozkroku. Nie, nie mogę przewidzieć, że to, <laughs> czy oni wyjdą w prawo, w lewo, czy do góry. Co to będzie? No to nie tak dawno obie strony obiecały sobie, że się po prostu zaorają, no i tyle. Zarówno Iran, jak i Izrael, oni sobie to obiecują regularnie, a jak cokolwiek idzie źle, to żeby nikt nie zapomniał, to wspominają to od nowa. Także cóż, to jest taka kokieteria bliskowschodnia. Ja myślę, że oni się jednak poprztykają. Iran obiecał, że nie ma tutaj potrzeby używania żadnego abc żeby tutaj wyrównać tereny sąsiadujące, bo wystarczy tego materiału, który posiadają konwencjonalnego, żeby to wszystko było po prostu wyburzone. Także no niby się lubią po swojemu, ale jednak te groźby nie ustają cały czas. Oczywiście premier Izraela przypomniał, że bez względu na jakiekolwiek wyniki umowy, oni i tak mają wolną rękę, nie są żadną ze stron, nie są związani z nikim, żadnymi przyrzeczeniami, a jedyne co im przyrzekli, to, że zrobią to, co będą chcieli. Także... Czyli, czyli kęś im zrobią. Tak. <laughs> ale, ale co z tą umową w Wiedniu, bo te negocjacje cyrkowe trwają miesiącami, no oni w końcu wchodzą, wychodzą, tam się rozchodzą yy, i się kłócą, a potem wracają i, i tak jest yy, to zamieszanie, już tak yy, yy, mnie to tak ir irytuje, wie, że chciałbym, żeby to w te albo we w te zróbcie jakiś, jakiś koniec tej sceny, bo ja nie mogę na to patrzeć w tym napięciu, bo to się w ogóle nie spina, niech zawołają reżysera, bo to, to, to się do niczego nie nadaje. No. Ten spektakl jest po prostu do niczego. Ostatnio Iran zrezygnował ze swoich tutaj pressingów na rzecz wypisania IRGC, czyli tej, tej Straży Rewolucyjnej z listy organizacji niemile widzianych, nie chcę nazywać jak oni to nazywają, bo nam tutaj zaś coś powyłączają. No i rzekomo to ma być krok milowy na drodze do porozumienia. Stany Zjednoczone sobie weryfikują wszystkie poprawki i notatki do tej umowy ze strony irańskiej. Jedna ze stron zawsze zarzuca drugiej, że ociąga się z realizacją tych uzgodnień. Także praktycznie my stoimy w miejscu w tym temacie, a wiadomo, że cierpliwość się kończy, bo w dużej mierze jest to gra na czas. Te sprzęty do wirowania uranu, one pracują nieustająco. No i sobie tam wirują, wirują, zagęszczają. I praktycznie jest to taka komedia medialna. Głównie najbardziej zaangażowana jest europejska tutaj strona, która aranżuje te wszystkie porozumienia. Rzekomo tekst miał być już ostatni z możliwych i rzekomo jest przedłożony. Jaki stan rzeczy tego, to doprawdy nie wiadomo, bo się tam nie chcą specjalnie porozumieć. Ze strony amerykańskiej także jest spora opozycja, która zmierza do wywalenia tej umowy na śmietnik. No a Izrael jak zwykle mówi, że rób to co chce, to, ale my i tak swoje zrobimy, więc jesteśmy gdzie jesteśmy. To był prawdopodobnie tekst przedostateczny. Bo ja miałem taki projekt na studiach i, i wtedy ukułem ten neologizm, który bardzo się spodobał prowadzącemu, bo on oddawał istotę sprawy, że no, tekst jest przedostateczny, czyli jest ostateczny, ale ale, ale jeszcze jeden etap wcześniej, czyli przedostateczny, tak został przeze mnie nazwany. Ja na co nie zdawałem sprawy, że, że to jest neologizm. Się okazuje, że tak. Więc e, powtórnie wypłynął teraz, a propos, ten tekst e, tej umowy chyba właśnie jest przedostateczny. Czyli, że on jest właściwie już obowiązujący i on już jest prawie ostateczny, czyli już żadnych poprawek nie będzie, ale... Jeżeli miałoby się coś nie spiąć albo wybuchnąć, to właściwie nie było rozmowy. No tak. Natomiast z dzisiejszego dnia, żeby jednak jakiś konkret wrzucić do tego całego e, Galimatiasu, e, co prawda Stany Zjednoczone mówią, że Iran poczynił ustępstwa, niemniej jednak Gans udaje się we czwartek m, na spotkanie z szefem Centkomu, czyli generalicji. No właśnie, to... żeby ustalić parę szczegółów właśnie, w zakresie... Bardzo. Rakiet, tak, i ochrony no. lotniczej, no. no tak. Jeszcze paru innych szczegółów. No, w, w razie czego to oni już tam sobie poukładają sytuację. Na zdjęciu jest w, w bardzo ciemnym garniturze z poważną miną Informuję, że tak czy inaczej on tam jedzie z generałami parę rzeczy sobie uzgodnić. We czwartek, czyli pojutrze. No, w nieustannym napięciu patrzysz na tych ciekawych ludzi no i nie wiadomo co z tego wyniknie. Nie wiadomo. Oczywiście zastrzegli sobie jak zwykle swobodę działania bez względu na wyniki porozumienia. Czy ono będzie, czy też nie. No to właściwie pies im, tym wszystkim mówimy o Stanach Zjednoczonych i Iranie, którzy sobie tam różne rzeczy obiecują. No Izrael ma na to własne zdanie. No i z drugiej strony trudno się im dziwić. Pilnują własnego interesu, jak należy. Czy z dobrym skutkiem czas pokaże, bo jakby nie było, jednak jest to małe państwo, także wszelkie wojskowe akcje, no są dokuczliwe dla tak małego terytorium. No tak, czyli mamy ciekawy ten, ciekawy jadłospis, bardzo ciekawe wizje na najbliższą przyszłość. No powiem szczerze, odpowiedzi na pytania strategiczne, już się pakować i dokąd uciekać? Znaczy, myślę, że dobrze, żeśmy doszli wspólnie do tego wniosku, że donikąd się nie wybieramy. Jeżeli ktoś lubi turystyczne takie wycieczki i przeprowadzki siedem razy w ciągu życiorysu, to może to jest i moment właściwy. Natomiast Lepiej jednak zostać w swoim znanym środowisku. To oczywiście jest moje prywatne zdanie. Każdy sobie musi tutaj e, te plany rozważyć. Czy ten duży światowy reset, kryzys, zagrożenie wojenne, zagrożenie migracyjne e, no. i tak dalej. Czy to jest wystarczający powód, żeby się stąd ruszyć gdziekolwiek, czy no, raczej nie? Wiesz, y, ty, uczyć się ukraińskiego trzeba. Wolę rosyjski, szczerze powiedziawszy. Uczyłem no, się w szkole. I... Ale to nie wszędzie jest akceptowany, widzisz. No. Wiem o tym, wiem, wiem. Ale umiem też po niemiecku cokolwiek, także obojętnie z której strony Ale jest pozytyw, bo młode pokolenie, powiem Ci, bo my to mówimy z perspektywy, tu się pakować i uciekać, ale ja dzisiaj spotkałem młodego człowieka, bardzo sympatyczny młodzieniec w wieku studenckim, i zagadnął mnie, tak, a wie pan, a tu tego, a tutaj, a gdzie pan tutaj, bo ja tu przyjechałem, mówi, ja mam tutaj, o panu pokażę zdjęcie, mam tu taki rower do kupienia, jak pan myśli, ile on koszt powinien kosztować, nie? <grywki> Pokazuje, nie, jakieś tam wraczysko, nie, <grywki> z Holandii, tutaj ogłoszenie w Warszawie. Ja mówię, no, sądzę po tym, no to będzie jeździło, ale ale ile to jest naprawdę warte, to musiałbym zobaczyć na oczy własne, bo nie jestem w stanie zgadnąć, to może być warte 500 złotych, 1000, a jeżeli właściciel się będzie upierał, że to jest zabytek, to może kosztować nawet 3000 więcej bym za to nie dał. On mówi, aha, no to dziękuję. <ścoughs> a ja mówię, a, a, a ten pański rower to ile jest warty? Tak, żeby wiesz, mieć skalę porównawczą, nie? To ja mu zapodałem cenę, że no to tego, tych, tych... W, w tych y, mniej więcej y, y, przedziałach się mieści. No i mówię, ale to nie jest najwyższa półka, to jest taki dojeżdżenia, mówię na co dzień, nie? Aha, no dziękuję. A może mi pan powiedzieć, a, a, a taki sklep jakbym tu chciał, taki rowerowy gdzie nowe się można kupić, nie? Bo widocznie ma przez sobie więcej gotówki. No to podałem mu adres internetowy. Mówię, a no to fajnie, to Dziękuję. I tego, no to z młodym Ukraińcem się dogadałem po polsku i on to wszystko ładnie sobie tam w pamięci zanotował, bo to po prostu młody imigrant, uchodźca ze wschodu, który bocznymi dróżkami przybywa do Warszawy, żeby kupić rower, żeby się rozejrzeć, żeby wiesz, żeby, żeby szukać przyszłości. Także, wiesz, my jesteśmy w sytuacji przechodni, takiego kraju, który był na dorobku w tym sensie migracyjnym jakieś trzy dekady wstecz, prawda? Dwie dekady niespełna wstecz wysłaliśmy dzieci na zmywaki do Brytanii i one tam już zostały. No a teraz jesteśmy nadal krajem na dorobku, ale taki no nie wiadomo gdzie, bo nie jesteśmy ani krajem bogatym, rozwiniętym, ani już przestaliśmy być krajem rozwijającym się, tak? Czyli... Chociaż częścią, bo jesteśmy krajem niedorozwiniętym. Tak, więc to jest taka sytuacja meksykańska. Jesteśmy tak pomiędzy. E, I no i ciekawe, że no i nasi sąsiedzi mają większe kłopoty i ten młodzieniec mi przypomniał właśnie o tym, że no może być dużo gorzej. Ale to nadal nie jest koniec świata, bo on sobie jakoś radzi i przyjeżdża tutaj i kupuje, żeby móc się efektywnie przemieszczać. Bo przecież nie dla turystyki. Jakiś stary rzęch, rozumiesz, z internetu, żeby móc się tanio komu jeździć tu po okolicy, być może w sprawach zawodowych. Nie wiem, czy będzie kurierem rozwoził te, te, te, te gorące posiłki, bo tam głównie jeżdżą ci pakistańczycy, ale on by też sobie dał radę. No po prostu, wiesz, nas szuka nowego życia. Także pytanie, czy my powinniśmy stąd uciekać. Ale przecież do nas uciekają dzisiaj młodzi Ukraińcy. Tak, no takie są koleje tutaj historyczne i my tego nie zmienimy. Takie są wiatry historii. Jak to się dalej potoczy? No trudno przewidzieć. Niemniej jednak presja jest bardzo widoczna zlepienia tych dwóch państw, czyli Polski i Ukrainy. W, nie tylko w gospodarczym zakresie, ale także ludnościowym, wojskowym no i kto wie może jeszcze i po, politycznym częściowo czy to się komuś podoba, czy nie No, no na wyższych szczeblach to postanowiono, więc y, my się będziemy musieli do tego jakoś ułożyć wiesz, gdybym miał do wyboru y, takich właśnie y, młodych ludzi na takim poziomie no to bym się chętnie zgodził, ale przecież wiadomo, że to, no to, to tamto społeczeństwo się nie składa wyłącznie z takich o, w młodych, życzliwych po, i podmiotów. Nie i, i takich właśnie, wiesz, skromnych. Nie, że on po prostu zna swoje miejsce i z tego jest też świadomy swojej wartości, ale bez przesady. I to mi bardzo odpowiada, bo on jest, on jest rzetelny, cichy, grzeczny, słowny punktualny i kulturalny, bo przecież nie jest człowiekiem z zburszu, ma wykształcenie i naprawdę jest na poziomie. To, to wiadomo już po kilku słowach. Rozumiesz, że to z takimi ludźmi, no to nie mam żadnego problemu, ale to nie jest większość. Tak, jest też y, trudniejsza y, y, grupa, że tak powiem. Także no, mamy przed sobą wiele wyzwań i pytanie, czy przed tym bałaganem, nazywanym codziennie, potocznie inaczej uciekać czy, no, czy, czy szukać niszy własnej i schronu w, w tym otoczeniu, no to ja wybieram opcję na przetrwanie w, w schronie, w niszy. Dlaczego? No bo zdaję sobie coraz bardziej sprawę, że kurczą mi się możliwości ucieczki, a w końcu nie będę nigdzie uciekał, bo to jest moje miejsce i, i żadny wysyl mi tego nie zabierze. Tak, myślę, że to jest właściwa postawa. Ja się też z tym zgadzam w kształcie. W tym liście było to ujęte w ten sposób, oprócz tego, czy opuszczać Polskę, czy nie. Czy koniecznie mamy się przenosić na Lubelszczyznę, czy może Tyniec jako oddzielna dzielnica Krakowa wystarczy? Co ważniejsze Tyniec, ale ze zbudowaną siatką zaufanych znajomych. No ja myślę, że zdecydowanie tak. Im mniejsze miejsce, tym lepsze, ale z drugiej strony zupełna prowincja to jest oddzielenie się od dostępu do yy, wszelkich, yy, że tak powiem, wygód i środków gospodarczych. Nie sposób mieć wszystko we własnym zakresie zapewnione. Trzeba mieć grupę wsparcia i właśnie ta grupa wsparcia jest najważniejsza w tym wszystkim, żeby, żeby mieć po prostu kontakt z osobami, które w tym podziale pracy i obowiązków będą brały udział i także we wzajemnej pomocy i wsparciu. To jest podstawa wszelkich tutaj survivalowych działań. Czy to rodzina, czy przyjaciele, czy jak ja to mówię, kamraci. No i to jest kierunek, żeby takie grupy właśnie tworzyć. Hmm. Czyli stare tradycje sprzed 200 lat, partyzanckiej, z, z, z, z lokalnym kolorytem oczywiście, bo każdy ma tam różne tam okoliczności przyrodnicze. No i tyle. No to... ciekawe czasy ciekawe sprawy. Tak, jeszcze oczywiście temat pracy był poruszony, czy korporacje, czy własny biznes, własna firma. No, we własnych firmach nie będzie łatwo, bo wiele z podmiotów małych będzie musiało się przeformatować, być może zmienić branżę. Natomiast praca w dużej korporacji, no trzeba to lubić. No, nie każdy ma ochotę chodzić w mundurku inna komendę wykonywać wszystkie sprawy. Jeżeli ktoś ma bardziej indywidualną osobowość, to woli klepać biedę po swojemu. I jednak próbować zrobić coś dla innych z własnym pożytkiem. No tak, no to wybór jest jak zawsze indywidualny. Ja to już wszystko ćwiczyłem, także mogę znaleźć wady i zalety każdego rozwiązania. Po prostu trzeba samemu podjąć taką decyzję, no co się idzie, po czyjeś dyktando, czy się samemu dyktuje tempo. I jedno i drugie ma. No jest związane z odpowiedzialnością, ryzykiem i koniecznością orki, no bo to się samo nic nie zrobi. Tak, oczywiście y, warto tutaj jeszcze wspomnieć, bo także i, i o tym w liście było, że Polska ma dobre rokowania y, wśród różnych mistyków i wizjonerów. Jest to ciekawe zjawisko, bo można sobie y, oczywiście żartować i, i śmiać się y, od ucha do ucha na ten temat. Jednak ciekawą sprawą jest, że przez wieki bardzo wiele osób, które takie czy inne wizje snuły w zakresie Polski, niezależnie od siebie, miały relatywnie pozytywne wizje i pozytywne odczucia w tym zakresie. Także od najdawniejszych wieków ta wizja tego szczególnego miejsca na Ziemi niech nas pociesza, że, że będzie to po prostu jakoś... Bezpieczniejsze schronienie niż inne zakątki, czy też Europy, czy, czy świata. Na pewno nie wszystkie, ale, ale jakby nie było, ciekawe to są. Ciekawe to są sprawy. No i w związku z tym bądźmy dobrej myśli mimo wszystko. Wiesz to może chodzi po prostu o typową karmę. Że Polska historycznie. Nie zrobiła wielu, no bo jakieś tam ma grzechy na sumieniu, ale nie zrobiła wielu z, z, z uderzających w oczy światach zbrodni, tak, które no, nasi sojusznicy, niektórzy mają na sumieniu takie poczynania. Więc to chyba ma jakieś znaczenie. Ostatnie tutaj media warszawskie podkreślają, że naszą bohaterską postawę oddaną i solidarną wobec Ukrainy, prawda, i to jest takie piękne, piękny gest i tak dalej, ale to przecież... Istotnie wypływa nie z tego, że Kaczyński tak zarządził, ani Morawiecki, tylko po prostu z naturalnych predyspozycji i nastawienia społecznego. No bo, bo no, przecież wiemy, jakie są doświadczenia wojenne, tak? No tak. Eee, tu mam taką małą ciekawostkę, bo mi wleciał duży szerszeń do tego, <śmiech> do pokoju. Także yy, proponuję zrobić taką yy, już zakończającą yy, yy, część, bo będę musiał przerwać w tym zakresie, żeby go wyprosić. No, to taki <grym> mały ptaszek. <grym> no, proszę, artyleria. Musisz sobie dać tak. tę wodę. Czyli jaki tak, tak. jest motto na dziś, żeby już tak podsumować i jaki tytuł jest dzisiejszy, bo ciągle nie wiem. Tytuł, wie. piekło czy mizeria? O, to dobry tytuł jest. Taki letni jeszcze. Taki letni tytuł, tak. My mamy nadzieję na, na sezon ogórkowy, czyli na mizerię, że tam y, zwykłe takie y, trudności gospodarcze, chociaż one normalnie y, nie są zwykłe, ale lepsze to niż jakieś zawieruchy. Niemniej jednak, żeby y, zachować swoją wolność i, i wszystkie te y, Przymioty człowieka e, cywilizowanego, który nie musi e, oddawać ani swojej wolności, ani e, swojej godności w zamian za jakieś tam wygody, bo lepiej żyć jako wolny człowiek e, godnie w niewygodach niż, niż odwrotnie. Czy niegodnie w wygodach, no tak. Czy niegodnie w wygodach, tak. Kombinacji jest więcej w ramach kombinatoryki matematycznej. E, chyba sześć możliwości jest tam. Natomiast... Można żyć godnie w wygódce. Tak, tak. słowojce. <głosy> no tak, no dobrze. No tak. Czyli mamy wszystko gotowe, proszę Pana. Mamy wszystko gotowe, Naciskamy tak, tak. Mamy czerwone guziki. Tak, to na dziś wszystko, bo muszę tutaj z prehistorycznym owadem poper swadować. Dobrano Państwu. Dobranoc Państwu.